Duży, centralny plac Tenochtitlan był ośrodkiem państwa, wciąż pełnym ludzi zajętych codziennymi sprawami. Bogato odziani możni panowie i urzędnicy państwowi mijali się z członkami obcych plemion z odległych krańców państwa, którzy przynosili władcy daniny. Po schodach świątyni kroczyli kapłani o ciałach pomalowanych na czarno i splątanych włosach, ubrani w stroje haftowane w ludzkie czaszki. Czasami nawet witany dźwiękiem trąb pojawiał się niesiony w lektyce sam władca. Życie na wsi Większość mieszkańców państwa była rolnikami. Każdy, gdy zakładał rodzinę, otrzymywał działkę ziemi do uprawy. W czasach Azteków nie hodowano owiec, krów ani koni. Zwierzęta te sprowadzili do Ameryki dopiero Hiszpanie w XVI wieku. Meksyk to ojczyzna indyków. I zawsze kilka tych ptaków chodziło koło wiejskiej chaty krytej strzechą. Na mięso hodowano również króliki i kaczki, a pszczoły dostarczały miodu. Aby wyżywić wszystkich mieszkańców państwa, trzeba było wyprodukować bardzo dużo żywności. Podstawowymi roślinami uprawnymi były kukurydza, fasola, dynie i chili. Kukurydza dawała dwa zbiory rocznie, jeden wiosną i drugi późnym latem. Czasem jednak zdarzały się lata głodu, spowodowane nieurodzajem lub brakiem odpowiedniej ilości ziarna do następnego zbioru. Władca rozdzielał wówczas żywność z zapasów państwowych. W domu Jedynie w samym środku miasta Tenochtitlan Grunt był na tyle twardy, by móc budować kamienne budynki. W miejscach, gdzie grunt został świeżo wydarty wodą jeziora, ludzie mieszkali w niskich domach o płaskich dachach, zbudowanych z cegieł wyrabianych z mułu. Biedna rodzina często miała tylko jedną izbę, ale gdy wzbogaciła się, dobudowywała następne. Wiele rodzin, oprócz budynków mieszkalnych, potrzebowało pomieszczeń do pracy. Rzemieślnikom potrzebne było miejsce na warsztat, a kupcom na składy i magazyny. Domy były budowane wokół centralnego dziedzińca. Na dziedzińcu bawiły się dzieci, a kobiety przędły i szyły. Ludzie spędzali dużo wolnego czasu na dworze, jak to zresztą dzieje się i dziś w gorącym, słonecznym klimacie Meksyku. Większość domów przynajmniej jedną stroną przylegała do kanału i każda rodzina miała własną przystań. Wnętrza domów były proste, ściany bielone, a podłoga z twardo ubitej ziemi. Wszyscy biedni i bogaci siedzieli i spali na trzcinowych matach kładzionych na podłodze. Ubrania i inne cenne przedmioty przechowywano w wiklinowych skrzyniach. Pałace władcy i możnych były wygodniejsze. Ustawiano w nich drewniane niskie stoły i wiklinowe krzesła. Na ścianach zawieszano malowane lub haftowane zasłony. Życie codzienne. Wstawano bardzo wcześnie, gdy tylko robiło się widno. Kobiety i dziewczęta ubierały się w luźne bluzy, bez rękawów i spódnice. Mężczyźni i chłopcy nosili przepaski na biodra i rodzaj peleryny spinanej na jednym ramieniu. Dziewczęta aż do wyjścia za mąż rozpuszczone włosy. Później plotły warkocze i upinały je wokół głowy. Prości ludzie, Mogli nosić tylko skromne stroje, tkane z włókien agawy. Ubrania możnych to z pięknie haftowanej bawełny. Obowiązywały również dokładne normy dotyczące noszenia ozdób. Niektóre klejnoty, na przykład turkusowe ozdoby nosa, mogły być noszone tylko przez władcę. W ciągu dnia większość ludzi ciężko pracowała. Pałac władcy pełen był zatrudnionych tam urzędników. Rolnicy szli w pole, a rzemieślnicy pracowali w warsztatach. Kupcy udawali się z towarem na targ. Dzieci natomiast szły do szkoły, a matki przygotowywały posiłek. Po pracy ludzie lubili spędzać czas na grach lub ich obserwowaniu. Tylko szlachetnie urodzeni mogli grać w tlachtli, rodzaj koszykówki. Gracze próbowali przerzucić gumową piłkę przez kamienne koło zawieszone wysoko na ścianie. Była to gra niebezpieczna. Uczestnicy często doznawali kontuzji. A nawet ginęli. Narodziny dziecka. Narodziny dziecka były radosnym świętem dla całej rodziny. Gdy tylko rozeszła się nowina, że dziecko przyszło na świat, krewni i przyjaciele śpieszyli z wizytą. Przynosili okazjonalne prezenty, które miały przygotować nowonarodzone dziecko do dalszego życia. Chłopczyka obdarowywano malutką tarczą, łukiem i strzałami ponieważ wszyscy chcieli, aby stał się w przyszłości dzielnym wojownikiem. Dziewczynce przynoszono malutkie pudełko na robótki ręczne, aby wyrosła na dobrą żonę i matkę. Gdy nadchodziła pora nadania dziecku imienia, rodzina posyłała powróżbite. Był to kapłan, który studiował położenie gwiazd i mógł rozpoznać znaczenie znaków, pod którymi dziecko się urodziło. Pewne znaki uważano za szczęśliwsze od innych. Gdy dziecko przyszło na świat w dniu nieszczęśliwym, odkładano ceremonię nadania imienia. Zazwyczaj dziecko nazywano kierując się dniem urodzenia. Ponieważ jednego dnia rodziło się wiele dzieci, każde otrzymywało jeszcze imię własne. Dziewczynka mogła nazywać się Kwi-Au-Kso-Hitl deszczowy kwiat, albo Atotoltl – wodny ptak. Chłopcom nadawano takie imiona jak Himalpo Opoka, płonąca tarcza, albo Kłauch Kotl, pierzasty wąż. Domowe obowiązki dzieci Dzieci jasteckie pracowały ciężko od wczesnego dzieciństwa. Malutkie dzieci, gdy tylko mogły samodzielnie chodzić, były posyłane po drewno na opał lub wodę, Starsze pomagały rodzicom nosić towary na targ i z powrotem. Chłopcy często pracowali ze swymi ojcami. Synowie rolników pomagali w polu, uczyli się żeglować łodzią po jeziorze i pomagali zdobywać żywność. Ojcowie uczyli ich, jak łowić ryby przy użyciu sieci lub włóczni i jak zastawiać sidła na ptactwo wodne. Dziewczynki pomagały matkom w domu, a byli czułymi, ale wymagającymi rodzicami. Nieposłuszne lub leniwe dzieci bywały karcone. Czasem kłuto je kolcami, albo podprowadzano do ognia, w którym palono paprykę, aby dym drażnił je w oczy. Na placu targowym. Do Tenochtitlan zbożono towary z całego kraju. Codziennie na jeziorze pojawiało się mnóstwo załadowanych towarami łódek, które wpływały kanałami wprost do centrum miasta. Kupcy wypuszczali się bardzo daleko w świat a wyprawy handlowe w poszukiwaniu rzadkich i cennych towarów trwały nieraz latami. Na sprzedaż oferowano niemal wszystko. Żywność, ubrania, ceramikę, meble, krzemienne noże, miedziane topory, papier i barwniki. Aztekowie nie znali pieniędzy. Ludzie wymieniali to, co mieli w nadmiarze, na to, co było im potrzebne. Do wyrównywania rachunków służyły ziarnka kakaowe, lub dudki gęsich piór wypełnione złotym piaskiem. Żywność i napoje Aztekowie nie zaczynali dnia od posiłku. Śniadanie jadali około dziesiątej po kilku godzinach pracy. Zwykle była to polewka kukurydziana z dodatkiem miodu lub pieprzu. Zasadniczy posiłek spożywano około południa. Dla przeciętnych ludzi było to proste danie, spożywano je na siedząco przy niskim stoliku, siadano na matach na podłodze. Zwykli ludzie jadali mięso tylko przy wyjątkowych okazjach. Podstawą pożywienia były warzywa, fasola, pomidory i słodkie kartofle. Do posiłków podawano zawsze świeże placki, tortillas z kukurydzianej mąki pieczone na płaskim rozgrzanym na ogniu kamieniu. Popijano czystą wodą. Posiłki bogatych ludzi były bardziej wystawne. Jadali placki, tortillas, ale także indyka, bażanta, kaczka, jelenia, mięso dzikich świń i królików. Przyrządzano także dania z ryb, żab, krewetek, innych stworzeń wodnych, a pito kakao z miodem lub dodatkiem wanilii. Szkoła Wszyscy chłopcy mieli obowiązek uczęszczać do szkoły. Naukę rozpoczynali około 10-12 roku życia. Chłopcy z bogatych rodzin byli posyłani do Kalmekak. Była to szkoła z internatem, związana ze świątynią i prowadzona przez kapłanów. Tam uczyli się czytać i pisać. Studiowali księgi historyczne, medyczne i astrologiczne. Astecy nie znali alfabetu przypominającego współczesny. Pisali używając obrazków lub znaków, które rysowano według bardzo ścisłych reguł. Nauczenie się ich pisania i odczytywania wymagało żmudnych ćwiczeń. Książki wykonywano używając do tego papieru z kory lub ze skór jelenich, a składano je w harmonijkę. Życie w Kalmekach nie było łatwe. Posiłki stanowiły jedynie tortillas popijane wodą, a spano na gołej ziemi. Kilka razy w ciągu nocy chłopców budzono, by modlili się i zapalali Bogu kadzidło. Musieli pomagać kapłanom w ceremoniach religijnych. Pracowali także na polach należących do świątyń. Po ukończeniu nauki zostawali kapłanami lub pracowali jako urzędnicy rządowi, lekarze, pisarze lub wróżbici. W szkole religijnej panowała bardzo surowa dyscyplina. Chłopcy ciężko pracowali, by przygotować się do pełnienia funkcji kapłańskich lub wykształcić się na wyższych urzędników rządowych. Dziewczynki z reguły nie były posyłane do szkół. Niektóre jednak uczyły się w Kalmekach, by zostać kapłankami lub studiowały medycynę. Szkolenie wojowników Szkołę, w której chłopcy poznawali rzemiosło wojenne, nazywano Telpoch Kali. Uczono ich posługiwania się łukiem i strzałami, włócznią i mieczem. Na początku ćwiczyli bronią drewnianą, później prawdziwą a wreszcie udawali się na pole bitwy, towarzysząc doświadczonym wojownikom. Najstraszniejszą bronią Azteków był Makahuitl, drewniana maczuga zakończona zaostrzonym kawałkiem obsydianu. Wojownicy mieli także tarcze. Ubierali się w krótkie tuniki. Ambicją każdego młodego wojownika było pojmanie w boju trzech jeńców. Od tego momentu wojownik miał prawo wiązać włosy w czub, i nosić na głowie ozdobę z piór. Małżeństwo Chłopcy kończyli naukę w Kalmekach lub w Telpochkali, mając około 20 lat. Mogli wtedy zawrzeć związek małżeński. Młody mężczyzna, aby mieć swój własny dom i pole uprawne, musiał założyć rodzinę. Małżeństwa były planowane przez rodziców. Zawsze przed podjęciem decyzji radzono się w wróżbitów – Którzy orzekali, czy para jest dobrze dobrana. Jeżeli werdykt był pozytywny, wzywano swadkę. Była nią starsza kobieta, która działała z upoważnienia obu rodzin. Po zawarciu porozumienia między rodzinami, ponownie radzono się w różbity, czy dzień wybrany na wesele jest odpowiedni. Wieczorem narzeczoną odprowadzano do domu narzeczonego. Orszak tworzyli krewni i przyjaciele. Swatka zawiązywała szatę młodego mężczyzny z połą bluzy dziewczyny. I od tego momentu młodzi byli już małżeństwem. Wiele zwyczajów z czasów azteckich przetrwało w Meksyku do dziś. Potomkowie Azteków żyją nadal na tych terenach i dumni są ze swej przeszłości. Fakty Kalendarze Azteckie. Astykowie używali dwóch kalendarzy dla ustalania dat. Jeden składał się z 365 dni, dzielił się na 18 tygodni, po 20 dni każdy i dodatkowych 5 dni na końcu. Drugi zawierał 260 dni, dzielił się na 20 tygodni, po 13 dni i służył do przepowiadania przyszłości. Astykowie wierzyli, że dni są szczęśliwe bądź nieszczęśliwe. Dla przykładu, wąż był szczęśliwym dniem do rozpoczęcia podróży. Każdy, kto urodził się czwartego dnia oznaczonego nazwą psa, miał być szczęśliwy i bogaty, a urodzonym pierwszego dnia pod znakiem Jaguara bróżono śmierć jeńca wojennego. Pismo Astykowie nie znali alfabetu, używali więc pisma składającego się z małych obrazków, znaków, Książki pisali kapłani, wyuczeni napisarzy, którzy umieli odczytywać i kreślić znaki. Historia i religia to tematy wielu książek kasteckich. Książki pisano na korze dzikiego drzewa figowego. Korę pokrywano pokostem i łączono w pasy, które dochodziły do 11 metrów długości. Artyści rysowali na obu stronach kory, a następnie składali pas. Obrazki rysowano według ścisłych reguł. Ważne osoby były większe od innych, a ludzi, którzy przebywali daleko, rysowano na górze strony. Oprócz książek o tematyce historycznej i religijnej, pisarze spisywali też decyzje władcy, zapisy praw oraz spis danin i podatków, które należały się władcy. Daniny płacono w formie towarów, kobierców, wiązek piór ozdobnych, worków ziarna kakaowego. Obrazki tych towarów pojawiają się na spisach danin wraz z odpowiednim oznaczeniem ilości. Jeden to kropka lub palec, 20 to flaga, czterysta to znak przypominający drzewo, a osiem tysięcy worek. Tak więc liczbę 8448 przedstawiano jako worek, drzewo, dwie flagi i osiem kropek. Nasza wiedza o życiu astyków pochodzi w dużej mierze z ksiąg sporządzanych przez pisarzy. Przedstawiają one szczegółowo obraz życia w tamtych czasach. Dominik Tuedl. Czasy wikingów. Kim byli wikingowie? Około 800 roku pokój w Europie zakłócili przybysze z północy po przeprawach przez morze swymi szybkimi łodziami napadali na miasta, wsi i kasztory, łupili i palili siedziby ludzi. Kim byli ci ludzie i skąd przybyli? Byli to wikingowie, przodkowie dzisiejszych Norwegów, Szwedów i Duńczyków. Nikt nie wie na pewno, dlaczego nagle zaatakowali, ale przypuszcza się, że około 800 roku Skandynawia okazała się zbyt ciasna, dla rosnącej liczby mieszkańców, dla których nie starczało już żywności. W tym okresie wikingowie nauczyli się budować statki umożliwiające żeglugę morską. Gdy życie w ojczyźnie stało się zbyt trudne, próbowali szukać nowego miejsca na ziemi. Wikingowie z obszaru dzisiejszej Szwecji przeprawiali się przez Bałtyk na wschód. Płynęli w górę rzek rosyjskich i tam budowali swoje siedziby. Dotarli aż do wybrzeży Morza Czarnego i dzisiejszego Stambułu. Wikingowie z terenów obecnej Norwegii i Danii popłynęli na zachód. Napadali na mieszkańców zachodniej Europy, a wreszcie osiedlili się w Anglii, Irlandii i na Wyspach Szkockich. Dotarli aż do Islandii, Grenlandii, a nawet do Ameryki Północnej. Era wikingów zakończyła się około 1100 roku. Książka opowiada o życiu i dorastaniu dzieci w tych czasach w Islandii, kraju opanowanym przez wikingów podczas ich wędrówki. Islandia Islandia leży na północy Europy, w pobliżu koła podbiegunowego. Prawdopodobnie pierwsi trafili na tę wyspę irlandzcy mnisi. Około 870 roku zaczęli przybywać na wyspę wikingowie, Wypędzili lub wymordowali mnichów i opanowali ląd. Islandia to kraina surowych, nagich, czarnych skał. Wiele z nich wciąż jest pokrytych śniegiem. Tam, gdzie nie ma lodu i śniegu, spotykamy tylko skamieniałą lawę wyrzucaną z aktywnych wulkanów. W wielu miejscach pojawiają się jednak gorące źródła i gejzery. Podobnie jak wybrzeże norweskie, również brzegi Islandii to głębokie fiordy, tworzące naturalne przystanie dla żeglarzy. Wybrzeża Islandii, pomimo bliskości bieguna północnego, nie są bardzo zimne. Ciepłe prądy oceaniczne nie pozwalają zamarzać przybrzeżnym wodom. Lód skuwa je tylko w okresie najsroższych zim. Latem bywa nawet dość gorąco, a słońce nigdy zupełnie nie zachodzi. Zimą natomiast pojawia się zaledwie na kilka godzin. Życie na farmie Dzieci w Islandii przeważnie żyły na farmach, ponieważ większość mieszkańców zajmowała się rolnictwem. Rodziny żyły w oddalonych od siebie gospodarstwach, różnych pod względem wielkości. Nie było miast, miasteczek, a nawet osad w rodzaju dzisiejszych wsi. Klimat nie sprzyjał uprawie żyta, nie zawsze zdążyło ono dojrzeć. Uprawiano natomiast jęczmień. Wiosno orano ziemię prostym pługiem ciągniętym przez woły, a czasem nawet kopano ją ręcznie. Ziarno szybko dojrzewało podczas długich, słonecznych, letnich dni, ale stanowiło tylko jeden zbiór. Mieszkańcy Islandii byli zmuszeni zawsze dokupować zboże. Każde gospodarstwo islandzkie leżało nad brzegiem morza albo nad rzeką, miało więc zawsze pod dostatkiem ryb. Pożywienie stanowiło także ptactwo morskie, a w sezonie lęgowym zbierano ptasie jaja, które były szczególnym przysmakiem. Skoro trawy było pod dostatkiem, wielu rolników nastawiało się na hodowlę zwierząt. Bydło dostarczało mięsa, mleka i skór. Z mleka wyrabiano sery. Owce hodowano przede wszystkim ze względu na wełnę, która służyła do wyrobu grubych, szorstkich ubrań. Ale także wykorzystywano ich mięso i mleko. Konie, wielkości dużych kuców, były używane do jazdy wierzchem. Wikingowie hodowali również kozy, świnie, kury i gęsi. Jesienią zbierano zwąksiano, aby karmić nimi zwierzęta podczas długich, zimowych tygodni, gdy ziemię przykrywała gruba warstwa śniegu. W domu Głównym pomieszczeniem w wiejskim domu wikingów była wielka prostokątna sala, w której wszyscy mieszkańcy żyli, pracowali, jedli i spali. W jednej części domu znajdowało się mniejsze pomieszczenie mieszkalne oraz śpiżarnia wraz z mleczarnią. Drewna w Islandii było mało i było bardzo drogie. Ściany domów budowano więc z torfu. Stanowiło to dobre zabezpieczenie. Przed deszczem, a zimą przed straszliwymi wichurami. Ściany wewnętrzne domów były pokryte deskami, a na nich wieszano materiały w jaskrawych kolorach. Na środku sali urządzone było wielkie palenisko, na którym utrzymywano stale ogień. Potrawy zazwyczaj gotowano w kotle, a dookoła ustawiano garnki i patelnie. Wzdłuż ścian stały drewniane skrzynie wypełnione piaskiem. W dzień służyły do siedzenia, a nocą na nich spano. Trzymano w nich również futra i pledy. Ubrania Dzieci wikingów nosiły takie same ubrania, jak ich rodzice. Na co dzień, podczas pracy na farmie, wiking ubierał się w wąskie wełniane spodnie, wełnianą tunikę z krótkimi rękawami, a pod nią wkładał lnianą koszulę z długimi rękawami. Buty noszono skórzane. Tunika sięgała do połowy uda i była przepasana skórzanym pasem. Gdy było zimno, mężczyzna zakładał także czapkę i zgrzebną wełnianą pelerynę, spinaną na ramieniu zapinką. Kobiety nosiły liniane tuniki z niewielonej tkaniny, sięgające do kostek. Na wierzch zakładały fartuch, zrobiony z dwóch prostokątnych kawałków materiału, złączonych na ramionach rzemykami i spiętych agrawkami. Między agrafki kobiety często wkładały sznury paciorków. Włosy ukryte były pod chustką. Stroje odświętne były w zasadzie takie same, lecz wykonane z lepszych i bardziej kolorowych materiałów. Wodzowie i bogaci rolnicy mogli pozwolić sobie na sprowadzenie jedwabiu z zagranicy. Często jedwabne stroje były ozdabiane złotym haftem przy szyi i w dole rękawów. Noszono dużo biżuterii, naszyjników i bransolet. Dotyczyło to także mężczyzn. Dzieci bardzo rzadko nosiły ozdoby. Sport i wypoczynek Mikingowie musieli bardzo ciężko pracować, aby przetrwać. Praca była ciężka, ale dni bardzo długie. Zostawało im jednak trochę czasu na rozrywki. Dzieci i dorośli lubili grać w piłkę, biegać, skakać, wiosłować i pływać. Zimą ślizgano się na zamarzniętych jeziorach i stawach. Ulubionym sportem była walka koni, przy tym dodatkowo robiono zakłady o wynik zawodów. Wikingowie organizowali wyprawy łowieckie i łowy morskie. Był to nie tylko sposób zdobywania żywności, ale także pewnego rodzaju sport. Najbardziej ekscytujące i niebezpieczne były polowania na wieloryby w wodach zimnego morza w pobliżu wyspy. Z jednego wieloryba wystarczyło mięsa na zimę dla całego rodu. Mroczne dni zimowe sprzyjały zabawom i rozrywkom. Odbywały się uczty. Chętnie słuchano opowieści lub poematów podczas zgromadzeń przy płonącym ogniu. Sagi... To częściowo prawdziwe, częściowo wymyślone opowieści o historii wielkich rodów islandzkich i zdarzeniach, które miały miejsce podczas pierwszych wędrówek. Chętnie spędzano czas na śpiewach, tańcach, zadawaniu sobie nawzajem zagadek. Używano wielu rozmaitych instrumentów muzycznych, od prostej fujarki z kości po harfę. Dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach z dorosłymi. Ale również miały swoje własne zabawki. Były to przedmioty rzeźbione z drewna, miecze, łódki, zwierzęta i malowane na czerwono kołowrotki. Nauka W czasach wikingów nie było w Islandii szkół. Dzieci pracowały ciężko, pomagając rodzicom w domu i gospodarstwie. Chłopcy pomagali w cięższych gospodarskich pracach przy orce siebie i hodowli zwierząt. Uczyli się także polować na ptaki morskie oraz łowić ryby w zimnych, rwących rzekach i wzburzonym morzu. Ale nie tylko chłopcy uczestniczyli w pracach na roli. Podczas żniw lub sianokosów wszyscy byli zobowiązani do pomocy, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Dziewczynki pomagały w pracach domowych, uczono je przędzenia, tkania i farbowania tkanin na żywe kolory. Brały udział także w pracach domowych, gotowaniu, soleniu i wędzeniu mięsa lub ryb, przygotowywaniu owoców na zimę. Robiły nawet sery. Niektóre dzieci uczyły się czytać i pisać, używając znaków runicznych. Umiały recytować z pamięci sagi i poematy. Wikingowie chociaż znali pismo zwane runicznym, niewiele pisali. Znaki, runy były ryte w drewnie lub kamieniu. Religia Wikingowie oddawali cześć wielu bogom. Najważniejszym z nich był Odyn oraz jego małżonka Frigg. Każdy z bogów patronował innej sferze życia ludzkiego. Egin był bogiem morza, Njord bogiem żeglarzy, a Freja boginią miłości. Szczególnie szanowanym przez mieszkańców Islandii był jednak Thor, władca piorunów, panujący nad Asgard siedzibą bogów. Teór był bardzo silny, zawsze nosił wielki młot, którym rozprawiał się z wrogami. Bogom oddawano cześć w świątyniach. Budowano je wewnątrz ogrodzonych dziedzińców. Wewnątrz drewnianych budowli w kwadratowej sali umieszczano rzeźbę przedstawiającą postać boga, a przed nią ołtarz ofiarny. Na ołtarzu składano bogu krwawą ofiarę ze zwierzęcia płci męskiej. Mięso ofiarnego zwierzęcia spożywano podczas uroczystej ceremonii. W Islandii zbudowano wiele świątyń, ale ludziom zdawało się, że ich bóstwa utraciły swą dawną moc podczas wędrówki z Norwegii. Wikingowie z podróży zamorskich przywieźli nową wiarę – chrześcijaństwo i z czasem stali się chrześcijanami. W miejscu świątyń dawnych bogów zbudowano kościoły. W okresie przedchrześcijańskim zmarłych grzebano w pobliżu domu. Broń i ozdoby składano wraz z ciałem do grobu, a nad nim sypano kurhan. W Islandii nie wkładano do grobu tak wielu rzeczy jak w Szwecji i Norwegii, gdzie groby wypełniano mnóstwem cennych przedmiotów używanych za życia. W okresie chrześcijańskim zmarłych zaczęto grzebać w pobliżu kościołów. Niczego nie wkładano do grobu, zaprzestano także sypania kurhanów. Małżeństwo. Za czasów Wikingów ludzie żyli krótko. Wojny, napady i choroby powodowały, że wielu mężczyzn umierało przed 40 rokiem życia, a niewiele tylko kobiet żyło dłużej niż 30 lat. Ludzie więc młodo zawierali małżeństwa, przeważnie przed ukończeniem 20 lat.